Miał też szerzyć antysemityzm i upowszechniać opinię, jakoby Polską władał kontrolowany przez mniejszości układ mafijny, który dąży do zniszczenia Polski. Źle wypowiadał się na temat polskiej dyplomacji. Koniec przytoczenia. Słów Gugały w relacji Lecha Krasza.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 w otoczeniu Kobylańskiego. Jan Kobylański nie miał także nic nigdy przeciwko temu, żeby w jego otoczeniu stawiał pomniki Janowi Pawłowi II inżynier Jerzy Skoryna o żydowskim nazwisku Lipski po matce. A żona Kobylańskiego to z jakiego pochodzi narodu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 Gugała nie powiedział o tym, że Kobylański zawsze popierał Kaczyńskich i założoną przez nich kryptosjonistyczną partię PiS. W obecnych wyborach popiera na przykład Żyda Bogusława Kowalskiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie TW Mieczysław który ma parszywy obyczaj nieodpowiadania na listy otwarte, kierowane do Żydów przez naród polski. Jak na przykład list z 28 listopada 2005 roku. Przytaczam fragment listu. Szanowny panie pośle, niedawno obchodził pan 41. urodziny,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 Kolejną chucpą filmową, do której podobno przymierza się stalinowski, filmemacher Andrzej Wajda, który w czasach komunistycznej pogardy zarabiał na luksusowe życie kręceniem bata tak zwanej kultury filmowej, czyli polakożerczych filmów, takich jak na przykład Lotna, według scenariusza Politruka Żukrowskiego,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 z którego Kobelański wyemigrował po wojnie do Ameryki Południowej, pośród stu tysięcy innych ofiar stracił życie Kosiewski, Konstantyn. Jak zaświadcza to Tottenbuch, Deskoncentrationslagers, Mauthausen, dlatego powyższe rozważania nie były z pewnością pozbawione podstaw.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 z dwiema masońskimi gwiazdami na skrzydłach, które Piłsudski umieścił w godle po zamachu majowym, a po bokach tego przygwieżdżonego orła witał polskie dzieci przed każdą lekcją uśmiechnięty Żyd Gomułka i drugi Żyd Rankiewicz. W ostatniej klasie Żyd Michnik użyty został w Warszawie przez Żyda i masona Słonimskiego,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 Obserwuję najczęściej mniejsze od siebie ptaszki śpiewające, makolongwy, dzieżby, raszki, pliszki, pleszki, skowronki, gajówki, strzyżyki, w sumie ponad pięćdziesiąt różnych gatunków skrzydlatych śpiewaków. Większość z nich składa jaja rankiem, kukułka zaś pojawia się wieczorem o szarej godzinie,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 nie stawia jednak kukułce żadnego oporu. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski.